Sądecki Podcast Sportowy. Drugi odcinek sądeckiego podcasta sportowego. Wiemy już, że zebraliśmy chyba dość pozytywne recenzje. Piszcie do nas na nasz mail sadeckipodcastmałpa.gmail.com podcast Piszcie opinię, jak to się Wam podoba, co można by ewentualnie poprawić. Dzisiaj trochę w innym składzie. No, niestety rozchorował się nam Michał Śmiercia, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Nie mógł dojść do studia, ale myślę, że od kolejnego odcinka. Już się pojawi. Jest, można powiedzieć, już współtwórca Sądeckiego Podcasta Sportowego, Damian Szczerba. Witam serdecznie wszystkich. I zaprosiliśmy dzisiaj też do studia Radia RDN Nowy Sącz, dziennikarza sportowego z Nowego Sącza, Rafała Kamińskiego. Dobry wieczór. Dziś w Sądeckim podcaście Sportowym będziemy skupiać się na piłce nożnej. Oczywiście będzie mowa o naszych pierwszoligowych drużynach Sandecji, Nowy Sącz i kolejarzu Stróże. W ostatnim tygodniu sporo się działo, były mecze sparingowe, były też pewne informacje, jeżeli chodzi o wzmocnienia, ale tu szczególnie jeżeli chodzi o kolejarz Stróże. Ale może nie uprzedzajmy faktów, zaczniemy sobie to wszystko chronologicznie. W środę, w zeszłym tygodniu, to było 8 lutego, Sandecja rozegrała sparingowy mecz z Resowią. Ty Damianie wspomniałeś w pierwszym odcinku, że było to jakby chyba w formie podziękowania, bo Resowia kiedyś przyjechała do Nowego Sącza na sparing, a teraz sytuacja odwrotna. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 0 dla Sandecji. Ale bramki padły dopiero w drugiej połowie. Autorstwa Kosierowskiego, Wiśniewskiego i Zlatochlawego. No tak, Sandecja wybrała się w daleki dość wyjazd do Rzeszowa. Tam była podejmowana przez Resowie. No i od początku spotkania prezentowała się bardzo korzystnie. Jednak zawodnicy nie potrafili zamienić dobrych sytuacji, czy nawet bardzo dobrych na bramki. Dopiero po przerwie, kiedy trener wprowadził kilku nowych, świeżych zawodników. Te bramki się posypały. Nie jest do końca pewne, czy był to wynik tych sądeckich zmian, czy może to też Rysowie jakieś poczyniła zmiany w każdym razie no, wynik brzmi ładnie, 3-0 dla Sandecji. Wygląda to pozytywnie i ze względu na atak, i ze względu na obronę. Takich meczy życzymy sobie też w lidze. Sporingi z Resową są jakby wpisane w plan przygotowań zimowych Sandecji co roku. I zapewne dla, dla trenera Moskala był to jakiś pożyteczny sprawdzian. No i myślę że, myślę, że trener Moskala był zadowolony z postawy nowych piłkarzy przede wszystkim. Bo o, o nich pewnie mu głównie chodziło. Tak, to odwołamy się do wypowiedzi trenera Moskala dla radia RDN Nowy Sącz. Co do resowin, na pewno trzeba podkreślić, że drużyna drugoligowa, więc była mocno zaangażowana w to, żeby dobrze pokazać się na tle pierwszoligowca. I też z tego, co mówił trener Moskal, był to dość ostry mecz. Ale posłuchajmy, co sądzi na ten temat trener Moskal. Ja odbieram to na zasadzie obowiązku, jeśli gram z drużyną ligi niższej tak to powinno wyglądać. Aczkolwiek trzeba też patrzeć, że niekiedy mecze z drugoligowcami są dużo cięższe niż z drużynami z naszej pierwszej ligi. Ja na pewno jestem zadowolony, że to jest to kolejny mecz na zero w tyłach, bo to już chyba czwarty podrząd i to. Nad tym pracujemy na razie najmocniej można powiedzieć na dzień dzisiejszy i przynosi to efekty, a że strzelamy trzy bramki, no to trzeba się cieszyć. Oprócz bramek jeszcze jakieś ciekawe sytuacje z Andecji, które mógłby Pan wyróżnić? No tak, można powiedzieć, że dwie to był obowiązek strzelenia bramki, bo sytuacja w w pierwszej powie Petrana z 6 metrów, czy Kosiorowskiego, w drugiej, no to są sytuacje raczej takie, które powinny być wykorzystane. Daj Boże, żebyśmy robili 6-7 sytuacji, trzy strzelali w każdym meczu. Był to wymagający sparring partner? Myślę, że tak, na tym etapie bardzo agresywnie grający, bo mecz był naprawdę bardzo twardy, w takim meczu przeciwnik dwukrotnie bardziej ambitnie podchodzi do takiego spotkania, dlatego cieszę się, że jakby tutaj nie agresywnością i walcznością, no byliśmy na tym samym poziomie co a piłkarsko wychodzi, że było to lepiej. Twardy mecz, ale obyło się bez żadnych kontuzji. No tak, tak. Jeśli jedna strona i druga twardo walczy, to z natury, jeśli nie odstawia nogi, to raczej tych kontuzji nie ma. Gorzej, jak ktoś tam by uciekał. Ale no, no dwa, trzy razy skrzyło dość mocno. Czyli tak grę sumując, Udany sparing, wygrany, rywal zaangażowany w grę, było ostro i myślę, że był to dobry sprawdzian dla Sandecji. Warto jest podkreślić słowa trenera Moskala, który wyraźnie wskazuje, że Sandecja pracuje nad grą w obronie. Trener stara się zgrywać tą formację, próbuje różnych zawodników wymiennie. Jak na razie faktycznie trzeba oddać trenerowi, że przynosi to wymierne efekty w postaci nietracenia bramek. Tu jeszcze dodam, że kilku piłkarzy nie wystąpiło z różnych powodów, głównie zdrowotnych. Pauzowali Arkadiusz Aleksander, Mateusz Wilk, a Tomasz Miedzierski i Wojciech Trochim dostali od trenera możliwość odpoczynku. To są informacje z serwisu Sportowe Fakty. Też podkreślimy z tego miejsca pozdrawiamy Michała Śmierciaka. Myślę, że warto też podkreślić, że cały mecz w bramce Sandecji rozegrał Mariusz Różalski. Do tej pory trener albo na niego nie stawiał w całości, albo wpuszczał go tylko na połówkę. No Jest to ciekawy temat na dyskusję. Kto będzie bronił na wiosnę w barwach Sandecji jako ten pierwszy bramkarz? Czy Mariusz Różalski, czy Gerard Bieszczap? Chyba, że nie skreślamy też Pawła Zwolińskiego, który pozostaje w klubie, choć wydawało się, że opuści Sandecję, bo dostał wolną rękę. Wydaje się, że Mariusz Różalski był bramkarzem przynajmniej równorzędnym w walce o grę w pierwszym składzie jak Mark Kozioł. No Tutaj wyraźnie w ostatnich miesiącach przygrywał tą rywalizację. Pamiętamy, że na koniec rundy jesiennej jednak to Mariusz Różalski wyszedł do gry przeciwko Arcygdynia Gdynia. Za Gerardem Bieszczadem przemawia przede wszystkim to, że jest młodzieżowcem. I trener to podkreślał wcześniej, że chciałby widzieć w składzie młodzieżowca, miałby go w bramce, wtedy otwierałby się przed trenerem większe możliwości taktyczne. Z przodu mógłby stawiać nam bardziej doświadczonych zawodników, a miejsce młodzieżowca już byłoby ugruntowane między słupkami. Jeśli jesteśmy przy temacie bramkarskim, to może warto przypomnieć sprawę Marka Kozioła, która jest nierozstrzygnięta do dzisiaj. Sam Marek nam zdradził, że bardzo chciałby grać, mimo wszystko tej wiosny i nie stracić tego czasu. No tak, Marek nie próżnuje, jak nam powiedział, troszkę przekornie, że trenuje za bramą stadionu, biega po wałach no i codziennie przeprowadza te treningi w ramach swoich możliwości. No jak sam mówi, nie jest to to, co mógłby trenować z drużyną przy piłce, ale jednak stara się cały czas tą formę utrzymywać i jest gotowy wskoczyć w każdym momencie do, do każdego klubu i podjąć urzędną rywalizację o miejsce w składzie. I tu też oddajemy chyba ćwiczę na siłowni, tylko stricte brakuje chyba tego treningu bramkarskiego, prawda? Tak, wiadomo, że bramkarz przede wszystkim musi czuć piłkę, no tutaj bez tego też Marek sam to potwierdza, że z każdym dniem traci, traci i jak najszybciej chciałby, żeby ta sprawa się rozwikłała i czeka z utęskieniem na finał. Bo tu musimy podkreślić, że na chwilę obecną nie mamy konkretnych informacji, nic nie ruszyło w względzie tego transferu. Jeszcze wrócimy do tej sytuacji, bo pojawiła się pewna kontrowersja, jeżeli chodzi o osobę prezesa. Sandecji Nowy Sąd i jego występ w telewizji, to już możemy zdradzić, ale co do Marka Kozioła jeszcze przypomnijmy, że poprzednim razem, kiedy nagrywaliśmy pierwszego podcasta, pierwszy odcinek, dostaliśmy informację od rzecznika prasowego Dariusza Grzyba, że Sandecja żąda 200 tysięcy złotych i w rozliczeniu Kamila Majkowskiego na transfer definitywny, darmowy transfer, tak to nazwijmy. Więc zdaje się, że sandencja nie odpuszcza, nie ma żadnych informacji na temat tego, czy Zagłębie przyjęłoby taką propozycję, ale przypuszczam, że to jest propozycja absurdalna, tak jak mówiliśmy. Kontrowersje. W poniedziałkowym programie Orange Sport prezes Andrzej Danek zapytany o sprawę Marka Kozioła już troszeczkę zjechał z tonu. Już ta kwota spadła może nieznacznie, ale na 180 tysięcy złotych i prezes zdraca dużo szczegółów, co, co może być troszeczkę taką niespodzianką, tak jak zdążył powiedzieć dla Orange Sport, ta cena zjechała na 180 tysięcy złotych, no i Sandecja bardzo by chciała, żeby Marek już mógł przejść do zagłębia i, i po prostu normalnie trenować. Jeżeli już mówimy o tym występie Andrzeja Danka w telewizji, bo myślałem, że będziemy troszeczkę później o tym, ale to w ogóle jest ciekawa rzecz, ponieważ to z relacji Michała, który śledził to, tak jak mówisz, padła kwota 180 tysięcy. Co ciekawe, nie było nic o Majkowskim, czyli to stanowisko nie wiadomo, jakie jest w tym momencie. Ponoć prezes danych powiedział, że jeśli chodzi o 180 tysięcy, to jest w stanie decyzję podjąć nawet w tej chwili. No i był podpytywany jeszcze prezes o to pozwolenie na testy, bo tak, pozwolenie na testy owszem było, ale ten drugi wyjazd, kiedy Marek podpisał kontrakt, ponoć bez zezwolenia, tak twierdzi prezes. Znowu dziennikarze Orange Sport powiedzieli, że wiedział o tym Jan Ofrelich i potem już prezes nie za bardzo wiedział, jak to odeprzeć. Z całym szacunkiem dla prezesa Danka, no tutaj w sprawie Marka Kozioła wszyscy raczej wiemy, że chodzi głównie o pieniądze i szukanie troszeczkę wymówki na siłę, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Każdy próbuje tutaj szachować, czy to pozwolenie było, czy, czy go nie było. No wiemy wszyscy, że chodzi z chodzi o to, żeby z tego transferu zyskać jak najwięcej dla siebie. Można to pochwalić, od tego jest zarząd, żeby te pieniążki zdobyć, ale z drugiej strony, no... Trzeba też mieć na uwadze pozycję Marka i tak naprawdę to, że on też nie chce swojemu klubowi zaszkodzić. Co do jeszcze tej wspomnianej rozmowy na antenie Orange Sport, dziennikarze tej stacji zatelefonowali również do prezesa Zagłębia Rubin, który zarzucił Sandecji, że nie potrafi profesjonalnie negocjować, zrobił się nam z tego, można powiedzieć, kabaret. Kabaret, który niestety ze szkodą dla samego zawodnika się odbywa, bo Marek właściwie nie trenuje z drużyną żadną i jak nam zdradził, gdyby doszło, doszło do porozumienia i podpisał kontrakt z Zagłębiem, a to mogłoby go wypożyczyć, to wtedy zdecydowałby się nawet grę z rywalu za miedzy w kolejarzu stróży. Marek sam wie o tym doskonale i nie ukrywa wcale, że jego pozycja w Sandecji już jest spalona, skończona i jeśli Zagłębie by go wykupiło i zdecydowałoby się gdzieś go wypożyczyć to na pewno nie byłaby to Sandecja, jak sam twierdzi a nic by nie powiedział, jeśli z taką propozycją żeby Kolejarz Stróże miałby szansę tam na trenowanie, a nawet na grę Nie no, myślę, w Kolejarzu jak najbardziej miałby szansę na grę a co do tematu w ogóle wypożyczenia, to ponad pierwotnie Marek chciał, żeby Zagłębie go wypożyczyło do Sandecji no ale z racji tego, że sytuacja wyklarowała się tak, a nie inaczej, z tymi negocjacjami i kwotami, które zaczęły padać, no to już nie stało się to możliwe. Marek został zawieszony, ale przede wszystkim nie chce stracić formy sportowej tak? i myślę, że możemy powiedzieć, że Marek Kozioł nie będzie miał nic przeciwko, żeby zagrać ewentualnie w Kolejarzu Stróże przez pół roku. Tak, no pewne mosty, jeśli chodzi o Sandecje, zostały spalone. No Marek doskonale zdaje sobie sprawę, że czas gra na jego niekorzyść i, i z każdym dniem traci troszeczkę na swojej formie i musi jak najszybciej znaleźć klub, w którym mógłby odbywać normalne treningi z piłką, z drużyną i w którym przede wszystkim miałby szansę na grę, bo to jest najważniejsze, żeby od lipca w Zagłębiu Lubin nie być na straconej pozycji, a od razu wskoczyć do rywalizacji z bramkarzami, którzy obecnie są, można powiedzieć, podstawowymi w tej drużynie. A temat kolejarza tak drążymy nie bez powodu, bo oczywiście jak na razie nie możemy tego oficjalnie powiedzieć, ale ponoć kolejarz dużo chętnie widziałby Marka Kozioła w swoich barwach. No, trudno się dziwić, no Marek to jest bramkarz, który Praktycznie całą rundę jesienną występował w roli pierwszego bramkarza, miał pewną pozycję między słupkami. No jest też zawodnikiem sprawdzonym, działacze, trenerzy mieli go okazję widzieć nieraz, nie dwa. Poza tym Marek grał już w kolejarzu i pewne, pewne niuanse tutaj myślę byłyby łatwe do rozwiązania. No ale jak sprawa się rozwiąże no to już podejrzewam leży w gestii prezesów. No, mam nadzieję, że każdy pójdzie po rozum do głowy. Każda strona może odpuści yy, ciut i, i wypracuje jakiś konsensus. Nie da się ukryć, że Marek pierwszy lidz już się nie rozwinie jako bramkarz i musi, musi spróbować na wyższym szczeblu pokazać swoje umiejętności. A co sądzisz o tej kwocie? 180 tysięcy czy 200 tysięcy złotych za transfer piłkarza, któremu kontrakt kończy się za kilka miesięcy. Sandecja wiadomo, że, że tak jak tu Damian powiedział wcześniej, walczy też o swoje, o swojego wychowanka. No ale myślę, że przy rozmowach może ktoś powiedzmy trochę puści, puści sceny i, i myślę, że się kluby dogadają. Ale myślę, że w tym przypadku bardziej Sandecja będzie musiała chyba puścić sceny. No jak widać, tendencja jest dla Sandecji zniżkowa i już ta kwota cały czas leci z każdym tygodniem i, i tak naprawdę nie wiadomo do jak niskiego poziomu on spadnie, a... A jeśli kluby się nie dogadają, no to straci na tym generalnie Nowy Sącz, Sandecja. No Marek straci, nie będzie grał, a Nowy Sącz za pół roku nie zobaczy ani złotówki z tytułu tego kontraktu. No cóż, myślę, że na ten temat to wszystko. Liczymy na pozytywne rozwiązanie tego, można powiedzieć, takiego małego już konfliktu wręcz, no bo coś nie potrafią się te kluby dogadać. Wracamy do tematu sparingu w Sandecji Nowy Sącz. Aktywnie było podczas weekendów w Sandecji rozegrała dwa sparingi w sobotę, to jest 11 lutego. Na dwa składy tak naprawdę, jedna część zespołu zagrała w Myślenicach z Okocimskim Brzesko, a druga później w Krakowie na Remonta z Wisłą. Zacznijmy od tego pierwszego meczu z drugoligowym Okocimskim. Sandecja zremisowała bezbramkowo, ale tu trzeba podkreślić, że kilku piłkarzy młodych dostało szansy i nawet takich, którzy jeszcze w pierwszej drużynie okazji grać nie mieli. No, myślę, że takimi są Jakub Kulpa, czy też Mateusz Munarczyk i Sylwester Tokarz i co ciekawe, dostał szansę Paweł Zwoliński w bramce. No tak, trener zapowiadał, że na mecz z Okocimskim Brzesko do Myślenic deleguje przede wszystkim juniorów wzmocnionych kilkoma doświadczonymi zawodnikami z pierwszej drużyny. No Jak widzimy po, po składzie w bramce Paweł Zwoliński, dalej kilka młodych nazwisk. Chłopcy mieli okazję się pokazać, sprawdzić na poziomie rywala drugoligowego. Myślę, że wynik żadnej ujmy im nie przynosi bramki nie stracili, co prawda nie udało też się zdobyć, ale, ale tak naprawdę tego dnia wszyscy byli chyba przy meczu z Wisłą Kraków i tam też wszystkie oczy były zwrócone na, na ten stadion, który zarówno dla mediów, jak i dla kibiców był w tym dniu zamknięty. Tak nie do końca o tym powiem za chwilę. Myślę, że co do meczu z Okocimskim, Dobry sparring, bo też rywal myślę wymagający, mimo tego, że drugoligowy, ale zmierzający do tej pierwszej ligi jak na razie, prowadzący na półmetku rozgrywek drugiej ligi wschodniej. I korzystnie, że w takim meczu wystąpili młodzi zawodnicy i najwidoczniej się sprawdzili. W tym drugim powiedzmy ważniejszym meczu, tak, no bo jednak potyczka z mistrzem Polski jest dla pierwszoligowego zespołu czymś takim bardzo ważnym. Wisła wygrała 3-1, bramki strzelili Melikson, Małecki i Lamej a pierwsza bramka dla Krakowa padła już w pierwszej minucie. dla Sandecji pod koniec meczu strzelił Sebastian Szczepański honorowe trafienie, ale na pewno raz siła rywala. Dwa gra na naturalnej trawie, bo dotychczas te wszystkie mecze grane na sztucznej murawie, a jednak to jest inny typ gry. Kto wie, czy ten sparring nie był w ogóle najważniejszy w tych, w tych całych przygotowaniach Sandecji do rundy wiosennej, bo pamiętajmy, że, że Wisła przygotowywała się do meczu ze standardem już widzę europejskiej. No i Kazimierz Moskal ze swoją dużą na pewno nie pokpili sprawy i, i zagrali, może jeśli nie na 100, to na 98%. Także dla Sandecji był to na pewno bardzo pożyteczny sparingi. Trener Moskal ma wiele materiału do, do przemyślenia. Tak samo jak jego, jego piłkarze. No tak, trener Moskal szczególnie chciał sprawdzić w sparingu przeciwko Wiśle nowe nabytki, nowych zawodników. Przekonać się jak oni wyglądają na tle bardzo rutynowanego rywala, gdzie są te ubytki. No, piłkarze sami przyznawali po spotkaniu, że, że chociaż ten mecz trwa jak każdy inny 90 minut, to przysporzył im wiele materiału do analizy i wiele od Wisły mogli się nauczyć. Na pewno pierwsza połowa była nieco gorsza w wykonaniu Sandec niż druga, to wiemy. Na drugą połowę chłopaki bardziej się sprężyli i mniej odstawali od Wisły, bo w pierwszej połowie ta różnica była chyba większa. Bardziej było widać to, która drużyna jest mistrzem Polski aktualnym, a która jest ligowcem. Nazwijmy to na chwilę obecną średniakiem pierwszej ligi, bo tak trzeba powiedzieć o Sandecji w tej chwili. A co do tego meczu to jeszcze parę ciekawostek. Tak jak mówiliśmy, był on zamknięty dla kibiców i mediów, ale nie do końca, bo naszym kolegom z telewizji klubowej Sandecji udało się wejść na ten mecz, nakręcić jakiś krótki materiał. Natomiast kibice zgromadzili się pod stadionem, najpierw urządzili sobie walkę na Śnieżki, a na ostatnie 20 minut zostali wpuszczeni na trybuny, zgotowali bardzo dobrą atmosferę. Takim było gorąco, że wręcz duża część z nich sobie zdjęła koszulki na tym jeszcze siarczystym wtedy mrozie. Szczątkowe informacje dobiegały, jeżeli chodzi o skład Wisły. Na pewno nie zagrał Sobolewski, Boguski, piłkarze, którzy leczyli urazy. Jeśli chodzi o sobotę, to trener Moskal też zdecydował się na ciekawe zagranie. Przynajmniej trzech zawodników zagrało i zarówno z Okocimskim-Brzesko, jak i z Wisłą-Kraków. Pewno to też była spora dawka danych dla trenera, jak ci zawodnicy wyglądają na tle drugoligowego przeciwnika, a jak prezentują się na tle Wisły Kraków. Co ciekawe, Sebastian Szczepański z Okocimskim Brzesko grał od 46. minuty i nie udało się mu strzelić gola, a w spotkaniu przeciwko Wiśle Kraków na boisku pojawił się w 60. minucie i w samej końcówce strzelił tą tak ważną, z prestiżowego punktu widzenia bramkę dla Sandecji. Dobrze, co do kolejnych meczów Sandecji, to powiemy. Tylko, że w drugiej części miesiąca, tak to nazwijmy, będzie cykl meczów sparingowych ze słowackimi drużynami. Teraz w tym kierunku idziemy. Sandec dalej przygotowuje się w okolicach, tak to nazwijmy. Nie będzie zgrupowania w Gutowie gdzieś tam kiedyś jest zaplanowanego. No ale myślę, że w tym przypadku przygotowanie w taki sposób wcale nie jest gorsze niż